Dzisiejszy odcinek będzie prostu z piekła! że krwi, ognia, kolców, flaków i rozpusty! Zapraszam w Droid of City! Witam w kolejnym odcinku poznaj Anime. Jak słyszeliście dzisiejszy odcinek będzie o Detroit Metal City. Uch, no. Jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, czy nie wspomniałem, wspomniałem, chyba mówiłem o tym, że będzie nowa strona, nowa strona już istnieje. Jest właśnie, moż, można do niej dotrzeć poprzez link p już miałem mówić Dobrze Panime.cocc pan, panime.cocc Taki skrót właśnie od Poznaj Anime I tam można znaleźć e, Wszystkie odcinki y, Tej serii e, Co można by rzec Tak jeszcze na wstępie hmm, Chyba tyle no Od razu przejdę do omawiania Tego Tego anime e, No to tak, Detroit Mal City Jest to bardzo krótka Znaczy bardzo krótka, taka krótka seria ma 12 odcinków serii o OVA, znaczy OVA, która była emitowana normalnie w telewizji plus jeden odcinek specjalny, którego, do którego nie udało mi się dotrzeć, znaczy się znalazłem, ale jakoś nie, nie chciało mi się po japońsku oglądać. O, no właśnie. Wszystkie odcinki trwają po 13 minut, czyli to jest no, krótka seria. Krótka, można ją obejrzeć sobie w jeden wieczór. Autorem tej serii jest waga sługi Kiminori Wydawnictwo mangi nazywało się Hakusasha Chyba tak się wymaga, nie jestem pewien I manga właśnie była wydawana w 2006 roku No i to jest właśnie taka bardzo... Cała seria anime manga jest, jakby powiedzieć, serią nieodpowiednią dla osób o słabym... jak to powiedzieć... słabym... słabej wrażliwości na przekleństwa, które po jednym wulgaryzm... Wulgary, po jednym wulgaryzmie zapadają w atak... padaczki, nie wiem. Tu się po prostu... Y, wulgi sypią na lewo i na prawo. Dosłownie. Y, nie to, że obrzucają się kurwami, ale... Y, piosenki są bardzo wulgarne. Do tego, jak na samym początku wspomniałem takim królowym głosem, to o troszku tak jest no właśnie, krwawo dobra powiem tak, zapauzujcie na chwilę piszcie sobie Cannibal Corpse na googlach i zobaczcie, bo to jest taka kapela death metalowa i sobie zobaczcie na Googleach grafice jak wyglądają ich okładki płyt to właśnie coś podobnego jest właśnie Detroit Metal City jest to anime o muzykach a dokładniej o o muzyku, który zafascynowany jest szwedzkim popem i no, jakoś nie mógł znaleźć się w świecie w Tokio pojechał na studia w Tokio i chciał założyć właśnie kapelę takiego, taką popową jednak nie mógł znaleźć chętnych do tego i dołączył do kapeli death metalowej <grym> tak, no o to chodzi właśnie, jak nie można w jedną to w drugą Nasz główny bohater ma na imię Esoi Jak już wspomniałem jest... Oj przepraszam, mikrofon jakoś tak stukłem I właśnie on jest wokalistą tej kapeli Detroit Metal City No jest fanem szwedzkiego popu Wyruszył do Tokio na studia No i tam już pozostał, mieszkał wcześniej na jakiejś wsi Miał, Ma on brata, matkę, ojca jak to w rodzinie bywa I poza tym właśnie w Detroit Metal City w tej kapeli nosi on imię Jan Krauser II I właśnie pod tym pseudonimem jest właśnie wokalistą. Już chyba to powtarzam któryś tam raz z kolei I wraz z nim w tej kapeli gra basista i perkusista oraz mają takiego emo do bicia. I tak, jak się nazywał perkusista? Terumichi Nishida, to jest perkusista, basista nazywa się Masayuki Wada. Z takich bohaterów, którzy się pojawiają jest Yuri Aikawa, no i to jest taka koleżanka ze studiów właśnie głównego bohatera, ale o niej na razie nic więcej nie powiem, bo to już by wchodziło w spoilery. A nie chcę na razie brać i mówić na temat fabuły tego utworu, bo no jeszcze nagram odcinek osobny o wersji, znaczy wersji, o, filmowym, o na filmowej wersji Detroit Metal City, która nosi dopisek live action. No. no, to powiedzmy, że przedstawione mamy główne postaci. No to w takim razie teraz przedstawię zarys fabularny. Główny bohater wyrusza do Tokio na nauki, na studia. Tam poznaje Yuri i po studiach, szukając jakiegoś zajęcia, trafia do kapeli Detroit Metal City i tam staje się gitarzystą, liderem oraz wokalistą. Tak. Początkowo oni odnoszą No, spory sukces Ponieważ są Na czołowych miejscach, miejscach List przebojów No i Bardzo wielu fanów zbierają chociaż na, razie, chociaż na samym początku Wydali tylko małe demko Po właśnie Wydaniu demo I zagraniu kilku koncertów Trafiają Do telewizji Gdzie w wywiadzie mówią, o, że są w trakcie nagrywania płyty. Kolejna płyta, znaczy ich pierwsza płyta, którą wydają, stając pamiętam się nazwa Groteska i właśnie jest takie powiedzenie, które wśród fanów Detroit Metal City jest mówione, że właśnie Cruiser jest jedyną osobą na świecie, jest tym demonem, który potrafi powiedzieć w ciągu w ciągu sekundy czy 10 sekund 12 słów rape rap rape No właśnie poglądacie sobie, zobaczycie i właśnie, nie, przepraszam, 10 słów rape, a 12 słów rape zostaje użyte na płycie groteska, która zostaje przez nich wydana i to właśnie ma być taki atomowy szot dzięki któremu jeszcze większą publiczność sobie załatwią, jakoś tak to się powinno być no. większą publiczność większa publiczność będzie im kibicować w dalszym rozwoju kapeli w trakcie właśnie takich koncertów wiele osób zaczyna krytykować ich działania to, że, że to są sławni zaczyna denerwować czułowe osobowości panku, rapu i innych In, innych gatunków muzycznych No i zaczyna się taka lekka batalia jakby to powiedzieć Jak, jak można sobie popatrzeć czasami na raperów polskich to oni się tam wyklinają, że który, ja jestem lepszy, lepszy niż ty, ja mam lepsze teksty niż twoje, moje teksty są lepsze niż twojsze i tak dalej No i właśnie coś podobnego jest no. I w sumie to z takiego przedstawienia fabularnego na razie wystarczy, bo naprawdę obejrzyjcie jeszcze jeden odcinek zrobię no, na o tym anime i wtedy już przedstawię sa fabułę i mam nadzieję, że jakoś... Yy, jakby to powiedzieć... Yy, zaproszę was do dyskusji na temat tego anime. No yy, Co można jeszcze o tym anime powiedzieć? Yy, no w sumie jest to Taka bardzo luźna bardzo, lu, bardzo luźna seria No jak już mówiłem Nie nadaje się dla osób bardzo Jak to się to mówi Bardzo delikatnych Bo naprawdę ciężkie słowa są w niej mówione nie, Ta seria ma właśnie tyle samo Zwolenników co i przeciwników Niektórzy mówią, że jest to Bardzo dobra bardzo, dobry, do, bardzo dobra seria w które, Którą naprawdę warto obejrzeć Siedmi mówią, że to po prostu kawał gówna Nie wiadomo skąd wyciągnięty Początek bardzo dobry ciekawie, ciekawie rozpoczęte Ale bezsensownie Całość, reszta Że pierwszy odcinek jest dobry A cała reszta to kawał gówna Nie wiadomo skąd wyciągnięty Moim zdaniem no Bardzo ciekawa, ciekawa akcja Bardzo ciekawy pomysł y, Rozwinięty Troszku miałem takie niedostępny, no bo krótka seria Lubię dłuższe serie A tak poza tym to Co by można było powiedzieć jeszcze W sumie to Nie mam jakiegoś pomysłu co by można było więcej powiedzieć Na temat tego anime, tak żeby nie spoilować Tak więc na razie Zakończę Przedstawienie to, tego anime Opowiem więcej o nim, gdy obejrzę już właśnie film live action i wtedy coś więcej może powiem. Zachęcam do pozostawienia komentarzy pod audycją, pod odcinkiem na stronie peanime.co.cc Poznaj anime. Mówił do Was Jakub Krzemiński. Zachęcam do słuchania radia Pełna Powaga na stronie pełnapowaga.co.cc jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie w komentarzach albo piszcie na maila poznajanimemaupajimei.com No no to dobrego wieczoru, dobrej nocy, dobrego dnia, zależy, zależy kiedy to słuchacie. Zdrowia, na razie, Sayonara.